wiecie, że w życiu nie widziałem nic piękniejszego i ładniejszego, aż by się chcesz ryczeć nawet, niż kolibry naprawdę jest to niesamowita rzecz a jestem teraz w miejscu gdzie jest tych kolibrów mnóstwo, podłączyłem moją kamerkę goprosową no mam nadzieję, że się coś nagra tak zrobiłem, że no zobaczycie na filmiku jestem z siebie dumny, że tak zrobiłem, nawet przewodnikowi się podobał. zatem witam Was w kolejnym wejściu z Monteverde o kurwa on podlatuje do tej kamerki na 3-3 mm. Jasna dupa. Najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że ja mogę sobie tą kamerkę sterować Wi-Fi telefonem i oglądać co się dzieje na żywca. Pozwólcie, że zrobię małą przerwę, bo ja muszę to skamerować jak to mówił mój najlepszy kuzyn Radek. Nie dla mamy, nie dla taty, nie dla każdej małolaty, nie tylko dla orłów. Słuchamy właśnie tego podcastu. Trzecie, trzecie jaką zwierzęta zwierzę. I, i łaciate pręgowane i łaciate te i na nasz zapraszają Wiosennym, chyba już tak, mamy wiosnę mamy wiosnę a ja mm, znajduję się w Kostaryce wciąż w Kostaryce ale już nie nad oceanem spokojnym, nie nad oceanem um, nie, to, to jest to nie ocean, to jest zatoka meksykańska um, będę tam będę tam, przyznawam się ale w połowie drogi w połowie drogi i miejscowość, albo nawet cały tutaj obszar, nazywa się Monte Verde. Wzdycham, bo słyszeliście w pierwszym wejściu kolibry. To jest kurde niesamowite. Miałem takiego kolibra w ręce, bo są jakby takie automaty, można powiedzieć, do pojenia nie krów, ale, ale kolibrów. To są takie pojemniczki małe wiszące um, ze słodką wodą, bardzo słodka woda, jakby nektar kwiatowy. I one przelatują i w zasadzie się ludzi nie boją i można tak jakby um, od dołu to na naczynie chwycić. Będzie filmik. Będzie filmik, myślę, że um, puszczę ten podcast we wtorek, filmik... Um, no, zobaczmy, będzie filmik, będzie filmik, już jeden wideokast poszedł, teraz był ciemny, mroczny, żółwiowy, teraz drugi. Ja sobie tutaj przytupnąłem na murku w Monteverde przed wejściem do parku, troszeczkę się dzieje, no i tak to słychać. Posłuchajmy, co mówi nasz przewodnik. Mamy tutaj przewodnika, który będzie nas oprowadzał w lesie. A ja wrócę za chwileczkę, nie wyłączę mikrofonu, zobaczymy, zobaczymy to z tego będzie. Monteverde club Water Reserve, this park was opened on 1972, everybody we very welcome to this park. Who did the walking for about 2, 2, 3, 4, we never know. Um I just want to tell you some little history about Monteverde, how this reserve is started, very important for you to know. Hmm. Mówiłem wam o tych kolibrach. Niesamowite, niesamowite. Szkoda, że was tu nie ma, szkoda, że tego nie widzicie, ale to jest jedno z takich jakichś moich marzeń, które nie do końca wiedziałem, że że może być takie fantastyczne, bo zawsze miałem osobie do Kolibru, zawsze gdzieś je tam szukałem. Jak byłem w Panamie, to troszeczkę ich tam było, nie za dużo, nie za dużo, tak wam powiem. A tutaj po prostu wszędzie furczą, nie wiem czy to słychać, ale... I latają tak furkoczą i to jest niesamowite, niesamowite. Zastrowiłem mojego GoProsa na slow motion. Czyli to po polsku, nie wiem, jak to może powiedzieć, na więcej klatek na sekundę. Mam możliwość 60 klatek, nie tak więcej, jak jest 25. Zobaczymy, że coś z tego będzie. W każdym razie, w każdym razie niesamowite, niesamowite przeżycie. A ja witam was ponownie z Monteverdem, wcześniej jakiś czas Tamarindo. Na chwilę Hans Han Jose, a wcześniej Ameryka, ta najlepsza na świecie. A teraz y, mam kilka dni, właśnie Monteverde. I co tu jest? Lasy. Lasy dżunglowe, lasy, to się nazywa Cloud Forest, czyli y, lasy chmuraste, można by tak przetłumaczyć na polski. Ale jesteśmy tutaj w wysokości 1600-1800. No i tutaj To jest taki las, można by powiedzieć Staro-kwiecki Staro-dinozaurowy Taki z Jurassic Parku, wielkie paprocie Wielkie drzewa Przewalone, jakaś ścieżka, która prowadzi Przez ten las Jakaś woda Leci z góry tutaj na górę Wchodzimy tu na dół, tu na górę, tu na dół I tak to wygląda I, i to będzie W najbliższych podcastach Będzie pewnie dużo zwierzaków Będzie dużo takiej bo sobie tutaj wyczaiłem w hotelu, gdzie mieszkam poznałem znowu fantastycznych Szwedów. Jechaliśmy autobusikiem z Tamarindo właśnie tutaj i autobusik pełen Szwedów. Cały w zasadzie autobusik Szwedów. No i jedna pani pracowała w Katowicach, druga gdzieś tam w Gdańsku, więc troszeczkę tam po polsku umiały, ale w sumie wszędzie po angielsku, więc nie ma żadnego problemu. I zamiast uczyć się hiszpańskiego ja po szwedzku wszędzie. Zatem tak to wygląda. Znajdźcie sobie Monteverde, wcale niedaleko, półtorej godzinki. No może tak nie Całe dwie godzinki autobusikiem i był fantastycznie droga. Na samym końcu szalona w ogóle się skończyła. Myślałem, że stoimy, czekamy na coś, a on gdzieś tu przez las mknie z autobusikiem, w autobusikiem którym jest 12 osób, więc ostro, ostro, ostro. Zatem zapraszam Was w góry. Zapraszam Was do lasu i zapraszam Was w chmury na najbliższe kilka podcastów, ale wciąż nie tylko dla Orów z Kostary. Okay, so podcast nie tylko dla orłów tego właśnie słuchamy serdecznie witamy witam was z zielonej góry jak to tu, powiedziała Moja koleżanka z Bremenswaffen Brunberg um, Czyli wczoraj byłem na poziomie morza 0 a dzisiaj 1536 tak jak mi pokazuje tutaj GPS więc y, witam Was z Zielonej Góry Co po hiszpańsku znaczy Monte Verde Monteverde, to jest fajaskie miejsce, już mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Zresztą specjalnie tu przyjechałem, dlatego że mi się podoba. A dlaczego? Bo jest to las dżunglowy, zarośnięty. Ciężko tu przejść. Są wąskie szlaki, wąskie ścieżynki, kolibry, leniwce, potwory różne inne i po prostu Chodzę, zwiedzam i słucham przewodnika. Słuchacie podcastu nie tylko dla orłów. Jak słyszycie, wieje tutaj bo jesteśmy prawie na samej górze góry. Mówię na to Monteverde Cloud Forest bo tutaj jest jakby przepięcie pomiędzy e, jakby Kostaryką, czyli na wschód i zachód, z tamtej strony Pacyfik, z tej strony Atlantyk i tutaj na środku są góry, które kumulują chmury jest tutaj zawsze mokro. Orły, sokoły, herosy, ale nie tylko dla orłów. To jest właśnie ta audycja audycja, można powiedzieć audycja o waszych, nie podcastach. W zasadzie dzisiejszy podcast, tak mówiąc szczerze, to trochę nie ma sensu, wiecie? Bo co tu wpisywać las? Ale to, to nie o to chodzi. I tu jest tyle fajnych rzeczy do zobaczenia, że podcast jakby nie ma sensu. O tym mówię. O, bo zwierzaki, rośliny, różne przed jakiegoś stonogę widzieliśmy w wielkości banana i różne inne takie potwory, więc... Tak myślę, że cholera to wszystko szlak trafił, to moje nagrywanie. Nie wiem jak ten podcast wyjdzie, nie wiem jak to wszystko się udezmontować. W każdym razie, w każdym razie, jeśli będziecie mogli tutaj przyjechać i być i zobaczyć, polecam, bo tak jak mówię, trafił nam się bardzo fajny przewodnik, grupa jest tak złożona z 6-7 osób. Moje trzy szwedzkie znajome osoby um, i jakieś dwie parki amerykańskie. No i chodzimy sobie po tym lesie. Jesteśmy, jak miałem na wysokości 1500 metrów z groszami. Czuć to w uszach. Jakiś mam taki dzisiaj szum w głowie. Nie to, że słyszycie szum od lasu, ale um, no, to też, że wstałem dzisiaj o 7 rano. Nawet o szóstej. O 7.00 musiałem być, bo przyjechali po nas. Um, więc więc, więc, więc się dzieje. Naprawdę to jest jeden z tych momentów, kiedy można powiedzieć szkoda, że tego nie widzicie, bo naprawdę gdzieś się człowiek oglądnie, tu jakiś koliber przeleci, tu jakiś koati, to są takie jakby mm, powiedzmy naj, najbliżej możemy powiedzieć shop pracz, ale takie inne, takie leśne, takie z piczastym nosem i, i w ogóle sobie chodził, tak po prostu ludzi się nie boi, sobie chodzi i mówi dzień dobry, dajcie na piwek. W każdym razie, w każdym razie, jak, jak powiedziałem, jest tutaj dużo fajnych, ciekawych rzeczy i na krótszym stwierdzeniem było szkoda, że tego nie widzicie. Ale posłuchajcie, no, przewodnika. Mm. Nie wiem, czy mi się uda nagrać, ale... takie furkanie kolibrów, to fantastyczne. Wrócimy jeszcze do tego miejsca na samym końcu. W każdym razie zacząłem kawałeczek mojego nagrywania z Zielonej Góry o kolibrach i mówię, aż mi się łaska wokół, zakręciła, patrząc na te ptaszory, które są czasami w wielkości pudełka od zapałek z Biedronki. O takie mam ze za sobą, zapałki wziąłem. A niektóre są duże, takie na przykład jak pół banana. Więc, więc się dzieje, się dzieje, się dzieje. Tu podcast nie tylko dla orłów. Wciąż na szlaku, wciąż w Zielonej Górze chodzimy po tym lesie i tak zastanawiam się właśnie, próbuję jakieś zdjęcia robić, ale jest tutaj tak ciemno, tak, tak fajnie ciemno, to znaczy jesteśmy na samym dnie lasu i mało światło tu dochodzi. Więc uh, posłuchajmy so, so, so, movie. We'll to movie. Przewodniczy. I remember, you we are to really for the loop. So, we came this way, we are going to return that way. But, I want to take you a little bit more over here to see a waterfall. A nice waterfall over right there. And maybe we will see something else also there. Bicycle to see that, the waterfall. One of the famous Swedish biologists, Sofia, just jest tracing, tracinem agouti. What? <laughs> One of the famous Swedish biolo biologists Sofia tracing a guinea. <laughs> What do you think about this animal? Yeah. Looks like a small pig or something. It, yeah. yeah, like a, a guinea pig, yeah. a large guinea pig. Yeah, you well, you want to störa juren? Do kulle vi tillsagda? Oh, nu, yeah. nu klättrar han upp igen. Yeah, coming up. Yeah, It's cl climbing up again. There are not so many animals here, but. You know, just so uh, you can see a few of them. Yeah. yeah they will go up. A gutti is a, uh, yeah, like a big guinea pig. Mm. Yeah. A gutti. How are you even cool at the Vixen somehow? Kind of skinny legs. Yes. Yeah. Mm. <laughs> <laughs> wow. Uh-huh. No. Yeah. Do you see? It so Have you got? Mm. Yeah. Oh, yeah, look. Oh, uh thank -huh. you, so agoutis they feed roots so they are rats but they clean rats they were long time ago many ich, were killing them to podcast nie tylko dla orłów tego właśnie słuchamy las deszczowy to przede wszystkim woda. Woda daje życie, woda daje klimat tutejszy i woda daje e, przetrwanie. I właśnie tutaj jesteśmy przy słabnym wodospadzie, nie wiem czy znacie, Nazywa się, nazywają się Wodogrzmoty Mickiewicza. Nie wiem czemu tak, ale e, do zakopanego jest 5 km. E, w, każdym razie, w każdym razie jesteśmy tutaj przy tym w wodospadzie i, i mała taka mm, nawet pocztywkowa sceneria woda spadająca z góry jedną kaskadą, drugą kaskadą, trzecią kaskadą i, i jest naprawdę pięknie, jest naprawdę ładny trochę w baniarce, czyli zabrania się pływać Słuchajcie podcastu nie tylko dla Orłów. Tourist, forest guide. You, you, you told me something about uh, your grandfather was tourist guide, or oh, no? No, no, no, no. no, no. I just, uh, just told you that he just know a, lo a uh -huh. lot of things about uh -huh. the trees, the age uh -huh. of the trees. I been to be tourist guide because it was one of my dreams when I was, was mm -hmm. a boy. Mm -hmm. I just know to be always in the forest, mm -hmm. to learn about plants, to travel, to mm -hmm. know new people, to inform people about how important they were to the clap So mm -hmm. it was my dream. And then I started, decided to study, so I learned a little bit English. And then I mm -hmm. I did uh, the nature guide on the university. And then mm -hmm. I, I started work here. Yeah. So, so how? Okay. How many years you are touring people over there? We have about 10 years already. Uh, Excuse me a little bit. Juanca. Uh -huh. okay. Thank you. Okay. Thank you. So Bye. How many okay. years you are doing? This? We have about 10 years uh, already oh. yeah, okay. working over here. Yeah. <laughs> so what is the best season for? To visit the Cloud Forest? Any just for, you know... Season, for yeah, just for me to know. Well, particularly, we like the season where we can see the Katsals April and May. Uh -huh. Yeah, because, you know, everybody gets siding with, uh, with the mm -hmm. Katsals, but any time is good, you know, mm -hmm. because the animals is just luck. So mm -hmm. we, we never know, yeah. Okay. It's just like... Perfect. Mm -hmm. So, uh, okay. So all the best. Lots of animals and lots of tourists with lots yeah. of dollars. Yeah, you know, yeah, that's true, yeah. Okay. Today we we're very lucky. We've got very yeah. good weather. So this mm -hmm. was not raining at all. So okay. we we're very lucky, yeah. Thank you so mm -hmm. much and no. see you maybe next time. Thank you for you for coming. Next time, yeah. Yeah. We never know, yeah. Okay. <laughs> Right there, right there sir. na zakończenie dzisiejszego podcastu zapraszamy do krótkiego przerwnika muzycznego word of us a w kolejnym odcinku podcastu Nie Tylko Dla Orłów usłyszycie Serdecznie witamy w podcaście ze zwierzęconym. Dzisiaj znajdujemy się w takim można by powiedzieć zwierzęciarniu czyli pokazuję tutaj są po prostu teraria ze zwierzakami z Korysteriki Dzisiaj będziemy troszkę rozmawiać o zwierzakach i zaczynamy trochę od dupy strony czyli od małego zoo ale mamy tutaj węża Całkiem ładny, taki na górze brązowy, na pomarańczowy. Taki ma długi pyszczek. Znowu to jest podcast cyklu. Szkoda, że tego nie widzicie. Salmon, to się tak nazywa Bellit Racer, czyli familia Culubriade, nombre po łacinie, mela melanol omus. O, właśnie. Zjada jaszczurki, żaby, myszy oraz jajka dzisiaj rozmawiać troszkę o zwierzakach. Tutaj mam... O kurde, tu jest większy. Tu jest większy. W zasadzie mógłbym włączyć kameryka, chyba mi się nie chce. Dzisiaj mam zły dzień, więc szczerze. słychać to trochę w moim głosie. Ory jestem. Po tygodniach na plaży. przyjechałem tutaj w te góry i mnie trochę przewiałem. O tej, ale to jest zajbiste. Fragmentem kończymy kolejny odcinek.